Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska I Piotr Palasz. Po tragicznym wypadku na autostradzie, a dwa w Łódzkim trasa w stronę Poznania zablokowana. Członkowie Rady Nadzorczej Estońskiej Spółki Nadzorującej Zonda Krypto złożyli rezygnację. To ich reakcja na doniesienia polskich mediów. Kryptoaktywa nie mogą pozostawać w rękach przestępców. Polska na tak, tym razem w Płocku w ramach akcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej wsparcie otrzyma Instytut Matki i Dziecka. Autostrada A2 w stronę Poznania wciąż zablokowana. A to skutki porannego wypadku na wysokości Wiktorowa w Łódzkiem. Jak informowaliśmy w aktualnościach, jedynki na stojącą na poboczu. Z powodu awarii ciężarówkę przewożącą zbiorniki betonowe najechał inny tir. Relacjonuje Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Cztery osoby zostały poszkodowane, jedna z nich poniosła śmierć na miejscu, jest to kierowca bądź pasażer naprawianej ciężarówki. Pozostałe osoby to drugi kierowca bądź pasażer z tego pierwszego zestawu, serwisant oraz kierowca tiran, który uderzył w znajdujący się na poboczu samochód. Na miejscu wciąż pracują służby, jest też prokurator, który ustala przyczyny wypadku. Aby ominąć korek należy zjechać z autostrady na węźle Emilia i przez Łęczycę dojechać do węzła Wartkowice. Synoptycy zaktualizowali prognozę pogody na najbliższe godziny. Nadal przewidują intensywne opady, ale stopień ostrzeżeń zmalał do pierwszego. Deszcz może pojawić się w pasie obejmującym południowo-zachodnią część kraju. Lokalnie może spaść do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. Opady powoli będą przesuwać się na południe i słabnąć. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej właściciela Zonda Krypto złożyli rezygnację. Oświadczenie tej treści pojawiło się na stronie estońskiej spółki, będącej właścicielem giełdy. W zamieszczonym stanowisku podkreślają, że o sytuacji w Zonda Krypto dowiedzieli się z polskich mediów, piszą o rozbieżnościach w informacjach, jakie im przekazywano, a faktyczną sytuacją spółki. O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku portale Money.pl i Wirtualna Polska. Analiza, do której dotarli dziennikarze, ujawniła spadek rezerw Bitcoin w krypto o 99%. Użytkownicy zgłaszali liczne problemy z wypłatą. Sprawę bada już prokuratura. Rynek kryptoaktywów nie doczekał się dotąd regulacji prawnych. Prezydent dwukrotnie zawetował uchwalone w tej sprawie przepisy, a Sejm dwukrotnie nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta. Nie odpuścimy w tej sprawie, tak mówił w TVP Info wicepremier Krzysztof Gawkowski. Kryptoaktywa nie mogą pozostawać w rękach przestępców. I to nie chodzi o jakiś spór polityczny. To chodzi o zwykłe wartości. Jeżeli przestępcy wiedzą, że na czymś zarabiają, a państwo przymyka oczy, że tego nie widzi, to jest źle. Prezydent robi to z premedytacją. To nie idzie o to, czy tą ustawę można troszeczkę inaczej skroić. Tu chodzi o czyste interesy, w których ktoś komuś obiecał, że jeszcze trochę nie będziemy mieli uregulowanego rynku. Śledztwo w sprawie afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda krypto prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Szacuje się, że klienci spółki mogli stracić w sumie 350 milionów złotych. A ten temat wróci w rozmowie z gościem jedynki o 8:15 będzie nim poseł Ryszard Petrus z klubu Centrum. Rozejm na Bliskim Wschodzie wisi na włosku. Po tym jak Amerykanie zaatakowali irański statek Teheran odmawia udziału w drugiej rundzie negocjacji pokojowych. Rozmowy mają odbyć się w Islamabadzie. Amerykańska delegacja jest w drodze do Pakistanu. O sytuacji na Bliskim Wschodzie Tomasz Sajewicz. W ostatnich godzinach przed planowaną kolejną rundą rozmów obydwie strony ponownie poróżniła kwestia cieśniny Ormus. Irańskie władze w weekend sygnalizowały, że ich zdaniem amerykańska blokada irańskich portów stanowi naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni. Stany Zjednoczone potępiły zaś ostrzelanie dwóch tankowców pływających pod banderą Indii, które chciały pokonać cieśninę. W niedzielę wieczorem amerykańskie dowództwo poinformowało zaś o zablokowaniu przy wejściu do Ormus irańskiego tankowca płynącego z Chin. Iran uznał to za akt agresji i zapowiedział podjęcie działań od Porozumienie o dwutygodniowym zawieszeniu broni upływa nocą z wtorku na środę. Prezydent Trump zapowiedział, że jeśli porozumienie z Irańczykami nie zostanie zawarte, dojdzie do wznowienia operacji militarnej przeciwko Iranowi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. W Płocku zatrzymała się tym razem ekipa Polski na Tak, wspólnej akcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Wydarzeniem, które przyciągnęło najwięcej uwagi był mecz charytatywny między dziennikarzami a artystami. A w jego trakcie zbierano pieniądze na nowoczesną karetkę dla Instytutu Matki i Dziecka. Spotkanie obserwował reporter Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Jedną z bramek dla drużyny artystów polskich zdobył były reprezentant polski Sławomir Peszko. Taka sportowa złość i dyscyplina się włączyła. Drużyna artystów polskich pokonała drużynę. TVP. Wygranymi są potrzebujący, tak? Dyrektor Generalny TVP Tomasz Sygut. Te pieniążki trafią, zostanie zakupiona karetka. 200 tysięcy. Fundacja TVP Katarzyna Dowbor. Dla Instytutu Matki i Dziecka, hura! Maciej Ostrzębski, Polskie Radio. Dodajmy, że ostateczną sumę, jaką udało się zebrać, poznamy po podliczeniu wpłat z biletów i smsów.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 Rafał Bała, zapraszam na Wiadomości Sportowe. Alka Gdynia uległa u siebie Jagiellonii Białystok 0-3. W spotkaniu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w innych wczorajszych meczach Raków-Częstochowa pokonał Krakowie 4-1. Termalika Nieciecza przegrała z Wisłą Płocki 1-3. Dziś Lechia Gdańsk podejmie piasta Gliwice. A w Niemczech znamy już mistrza kraju. Cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Ten tytuł zapewnił sobie Bayern Monachium pokonując Stuttgart 4-2. O szczegółach Adam Górczewski. Radość kibiców w Monachium była ogromna i nieskrywana już w pierwszej połowie, bo chociaż to Stuttgart otworzył wynik ze sprawą Chris'a Frisza, to potem trzy uderzenia w światło bramki. Między 31 a 37 minutą przyniosły trzy gole dla Bayernu. Trafili Guerrero, Jackson i Davis. Po sobotniej przegranej Borussii Dortmund z Hoffenheim media pisały o czerwonym dywanie rozwiniętym przez BVB przed Bayernem. Bawarczykom wystarczał remis, ale zadowalało ich tylko zwycięstwo. Bramka wprowadzonego po przerwie Harry'ego Keina sprawiła, że przy ławce rezerwowych jeszcze w czasie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 We Włoszech AC Milan pokonał w 33 kolejce serii Angela z Verona 1 do 0 i wskoczył na pozycję wicelidera przed Napoli. Koszykarki AZS UMCS Lublin pokonały po raz trzeci. Tym razem w Poznaniu Politechnikę 82 do 77 i po raz drugi w historii zostały mistrzeniami Polski. Na najwyższy stopień podium powróciły po trzech latach. Belk Remko Evenepol wygrał najważniejszy kolarski klasyk w Holandii Amstel Gold Race. Na mecie w Alkenburgu wyprzedził towarzysza ucieczki dończyka z Kiemloze rewanżując mu się za ubiegłoroczną porażkę. Wcześniej w wyścigu kobiet drugie miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. Wygrała po samotnej ucieczce hiszpanka Paula Blasi.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 Pogodniej bez opadów dziś tylko na północy i na północnym wschodzie. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowa. najintensywniej popada w pasie od ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska przez ziemię łódzką po Podkarpacie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 7 stopni na południowym zachodzie, 10 na północy do 14 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi 999 hektopaskali.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 Reklama Polskie Radio Jedynka Tym ty, tymty i sygnały dnia w Radiowej Jedynce Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się Zapraszam na trzecią godzinę naszej porannej audycji Polski Radio. Program pierwszy jest 14 minut po godzinie ósmej. Sygnały dnia. Poniedziałkowe sygnały, bo poniedziałek, 20 kwietnia, 110 dzień roku, do końca 2026 255 dni. Wschód słońca, 5.28, zachód 19.43. Dzień potrwa zatem 14 godzin i 15 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 32, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą Agnieszka, Amalia, Amelia, Antonin, Berenika, Cezariusz, Cezary, Jagna, Marcelin, Marcelina, Marcjan, Nawoj, Sara, Sekundyn, Severian, Sulpiciusz, Szymon, Szymona, Teodor, Teotym, Ursycyn, Wiktor, Zenon i Zotyk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia niech, że się Państwu darzy. 15 po ósmej. Karol Surówka i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. Dzień dobry ponownie, a w studiu radiowej jedynki jest Ryszard Petru, poseł klubu parlamentarnego Centrum. Dzień dobry panie podnikarze. Dzień dobry. A jeśli to Centrum utraciłoby stanowiska w rządzie, to czy pozostałoby w koalicji? No trudno pozostać w koalicji, natomiast rozumiem, że pan e, rozpoczął rozmowę o... od. Przyszło tygodniowego głosowania nad wotum nieufności wobec pani minister Heni Kloski. Na wniosek opozycji tak Na wniosek jest. opozycji. Ten ktokolwiek będzie głosował z opozycją, on wyklucza się z koalicji, a nie ten, kto traci, że tak powiem, poparcie. Bo duła, wydawe, wydaje mi się taka sytuacja nierealna, no bo na tej zasadzie każdego ministra można e, kwestionować. Zawsze można mieć jakieś zarzuty Wszyscy muszą zagłosować za naszym ministrem. Tak nasz, też za, za naszym ministrem. Premier Donald Tusk, choć e, pojawiły się rysy i pęknięcia, dlatego że w tym studiu politycy Polski 2050 mówili, że nie wiadomo jak zagłosują, że mogą się pojawić politycy waszych dawnych sojuszników, e, którzy zagłosują, uwaga, za odwołaniem albo za wotum nieufności no, wobec ministry To klimatu. jest taka tak, przedszkolna retoryka. Żeby zbudować jakąś pozycję negocjacyjną w jakiejś sprawie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby głosowane za odwołaniem własnego ministra, bo na tej zasadzie mogą pojawić się kolejne wnioski o wózu. wniosek za wniosek, oko za oko. Ale z nie, waszej nie strony. ale nie z naszej strony. Nie mogą się pojawić ze strony opozycji i nie może być tak, że rząd nigdy nie wie, jaka, czy będzie większość, czy nie. Na tym polega koalicja, że we wszystkich fundamentalnych sprawach głosuje razem i taki wariant w ogóle nie wchodzi w rachubę. I to jest jakaś polityka na poziomie przedszkola. Nie traktowałbym tego poważnie, aczkolwiek głosowanie przyjdzie i się odbędzie. Jeżeli ktokolwiek będzie głosował przeciwko, wyklucza się z koalicji. Podobno w tej koalicji wy w ogóle nie jesteście, tak powiedział Michał Gramatyka tutaj na pana miejscu, że nie widzi żadnego centrum w umowie koalicyjnej i że de facto to was w koalicji nie ma. Rozumiem, ale przed chwilą byśmy rozmawialiśmy o tym, że będziemy głosować za panią minister, która jest w koalicji i mamy mocną deklarację jednoznaczną Donalda Tuska, a trzy, koalicje tworzą się którzy ją popierają. A czy część tej krytyki wobec Pauliny Henikowskiej nie jest uzasadniona? Bo to jest kryty krytyka, którą też formułuje Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL krytykuje chaos na przykład wokół programu Czyste Powietrze. Są Zarzuty oprócz ob całej polityki i wewnętrznych sporów. Czy są zarzuty, które są zasadne w tym wszystkim? Wie pan co, nie widziałem żadnego takiego konkretnego zarzutu, który byłby zasadny. Przypomnę, pani minister re realizuje politykę całego rządu, również PSL-u i PSL również współuczestniczył w kreowaniu tej polityki. Oczywiście, można mieć różnego rodzaju uwagi co do konkretnych rozwiązań. Nie mamy różnice zdań w poszczególnych ugrupowaniach w zakresie, nie wiem, przemysłu drzewnego, czy też chociażby, nie wiem, systemu kausynego. Niemniej jednak, to co, co wychodzi ostatecznie z rządu, co jest realizowane, jest swego rodzaju kompromisem. I na tym polega jednak polityka, że nikt nie jest do końca zadowolony. I rozumiem, że kolegów i koleżanki z PSL-u, że mają inną wrażliwość w niektórych aspektach. uważają, że trzeba ją uwzględniać, ale to nie znaczy, że mają prawo albo sugerować odwoływanie ministra. Ja to... Poprosili o wyjaśnienie e, ministry klimatu, żeby się z nimi spotkała i odpowiedziała na kilka pytań. Nie było spotkanie. To, jest taka żółta e, kartka? W, w ramach koalicji nikt sobie kartek nie wydaje. Było spotkanie w zeszły czwartek, bodajże pamiętam, w środę w Ministerstwie Klimatu, gdzie pani minister zaprosiła poszczególne ugrupowania i część tych zainteresowanych przyszło. Wiem, że byli tam dyrektorzy departamentu, wiceministrowie i na wszystkie pytania można było uzyskać odpowiedź. Pana, i na tym w sumie koniec, no bo będzie głosowanie, pani minister zostanie obroniona, a ci, którzy tutaj teraz w ten sposób występują, mogę powiedzieć, że na pewno nie pomagają koalicji, dlatego, że, upraszczając, Koalicja składa się z tych, którzy głosują w ważnych momentach za projektami czy sprawami ważnymi dla, ważnymi dla koalicji. A czy dobrze to rozumiem, że w ten weekend wyciągnął pan dłoń do polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, do tej części Prawa i Sprawiedliwości, która jest związana z byłym premierem? Zachęcił ich pan do głosowania razem z wami? Ja się, ja wiem, za odrzuceniem to... wet prezydenta. Tak, to nie jest, tyle... to jest, jakiś, to nie jest wyciągnięcie dłoni, tylko pro... narysowanie ścieżki. Bo teraz tak, Mateusz Morawiecki prezentuje się jako odnowiciel, jako centrysta, podają słowa normalsi, tak jakby byli inni oczywiście. Czyli to jest taka niby propozycja tego jego stowarzyszenia dla ludzi, którzy są w centrum polskiej sceny politycznej ale zauważmy, tak długo jak nie odetniesz się od PiSu jest kwintesencją PiSu. Cała ta ekipa Mateusza Morawieckiego jest kwintesencją PiSu, bo on był przez większość okresu tych 8 lat premierem, a w części był wicepremierem, jest w pełni odpowiedzialny za tą politykę. No i za przuzię państwa. Dara, koalicja obywatelskiej to jest dyskwalifikujące. Oni żadnej ścieżki mól nie kreślą, ani ludziom Mateusza Morawieckiego, a pan widzi jakąś tam ale troszkę, moment, widzi ale... moment na... Pod... Zmycie grzechów Mateusza Morawieckiego. No, wiadomo, że każdy może próbować się oczyścić. Po pierwsze musi żałować za grzechy. To jest pod podstawowa rzecz. Ja nie widzę tam na razie takiej autorefleksji, a potem musi zadośćuczynić, musi pokazać, że działa inaczej. Ale panie redaktorze, jeżeli próbujemy odrzucić weto prezydenta, to przecież nie robimy tego po to, żeby ułącznie robić jakiś show medialny, tylko próbujemy to odrzucić i cały czas mamy nadzieję, że ktoś zachowa się inaczej. Na przykład taki ważny poseł PiSu nazywa się Jarosław Kaczyński, wyjął karty. Nie wiem, czy pan wie, czy nie głosował w kwestii weta prezydenta, czyli w wyniku tej, oczywiście to nie, nie świadczy, że przychodzi na dobrą stronę mocy, tylko że ma jakąś refleksję. Ja powiedziałem, że jest sposób na to, żeby się oczyścić, że pokazać, że się żałuje za to, co się stało. I ta grupa 30 czy 40 posłów PiSu, którzy współpracują z Mateuszem Morawieckim mogliby pokazać, jakby swoją kontrybucję dla e, stabilności Rzeczpospolitej, dla jej siły poprzez odrzucanie e, złych wet prezydenckich. I to jest ta ścieżka do naprawy, że to powiem nie tylko swojego wizerunku, ale też jakby pokazania, że naprawdę zależy mi na Polsce. A może to jakaś ja nie wiem, że to jest też... wyciągnięcie ręki, to jest pokazanie drogi. A może to jest jakaś furtka też dla was? Wy nazywacie się centrum, oni apelują do centrowych wyborców, a może, może coś wspólnie? Ale moment, no... Na razie to jest czysty PiS. Nie widzę żadnej możliwości współpracy z czystym PiSem, ale były takie sy sy sytuacje. Nie chcę rzucać nazwiskami, ale część ludzi związanych z obozem PiS w przeszłości jest obecnie w obozie Kalisji, rządzącej, szeroko odpojętej. I w związku z tym są to nawet całkiem e, znane postaci. Nie chcę rzucać nazwiskami, bo bo to może źle zabrzmieć. Czyli tę to... furtkę pan zostawia otwartą. Uważam, że jeżeli ktoś z tamtej strony będzie chciał przejść na dobrą stronę i dzisiaj będzie nam pomagał odrzucać weta prezydenta, to to jest sposób na oczyszczenie się. Oczywiście, jeżeli nie jest ten temat podnoszony przez tamtą stronę, to świadczy to wyłącznie o tym, że to jest gra do wewnątrz o walkę o wpływy Mateusz Morawiecki nie jest zadowolony z tego, że przemysł Czarnek został kandydatem na premiera. Osłabia to oczywiście wpływy całej tej frakcji Mateusza Morawieckiego. No i w ten sposób są się tam porozpychać w tym pisie. Niemniej jednak, takie walki frakcyjne, szczególnie poprzez media, nakręcane medialnie i tak dalej, przez samych siebie oczywiście, mogą doprowadzić do rozpadu. Nie mówię, że to Efekt jest ich celu. śnieżnej. Tak, może to doprowadzić do tego, że kilka osób za dużo coś powie, ktoś koło będzie chciał wyrzucić, potem solidarnie inni staną przy tej osobie i się rozpadnie. Ten scenariusz Prze też może być w koalicji. Nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości. Kula Śnieżna może się też toczyć w koalicji. I zawsze. W... Nakręcający się spór między centrum a polską i 2050. To też dla was Nie ma sporu, nie to, to jest. Pisa. Nie, to nie jest poważne z ich strony. Nie traktuję tych w e, Polski 2000 poważnie. Była reprymenda, jak rozumiem, Donalda Tuska wobec pani e, minister e, Pełczyckiej na łecz w kontekście głosowania. Oczywiście, będzie głosowanie, zobaczymy, natomiast na dzisiaj... Zobaczymy. Uważam, byłby, że to byłoby nieodpowiedzialne. A nie, nie do kolejnego tematu. Panie pośle, czy koalicja obrała kurs na zagłodzenie służby zdrowia? Taki zarzut pojawia się chociażby ze strony opozycji, chociażby ze strony partii Razem. Jako dowód przedstawiają to, że szpitale odmawiają badań diagnostycznych po tym, jak de facto wprowadzono zostały limity, a dzisiaj e, szpitale powiatowe rozpoczynają akcję protestacyjną pod hasłem Kapitalne łóżko poczeka, choroba nie. Też mówią, że sytuacja finansowa jest dramatyczna. Po prostu partia razem y, mogła współtworzyć rząd, mogła mieć wpływ na rzeczywistość, przyjęła postawę, że będą tylko krytykować. Jak pan, tak długa partia razem będzie istniała, zawsze będzie niezadowolona. A nie zawsze jak będzie w sytuację w służbie zdrowia w prawidłowy Sy sposób? No, Wydaje mi się, że nie rozumieją, na czym polega system ochrony zdrowia z punktu widzenia finansowego. Mianowicie, wpompowano olbrzymie środki w ostatnim okresie w system ochrony zdrowia i znaczna większość, poszła na wynagrodzenia, które oczywiście kiedyś były znacznie za niskie, czy mówimy o wynagrodzeniach pielęgniarek i lekarzy, ale jakby nie poprawiło to jakości usług medycznych, tylko spowodowało, że ten zawód stał się bardziej atrakcyjny i na pewno będzie więcej chętnych do tego zawodu. I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Od czasów pisu mamy cały czas złą wycenę świadczeń. Mianowicie jest tak, że są świadczenia, które są zbyt nisko wycenione I sama ich realizacja Jeżeli robimy pewne zabiegi medyczne Sam fakt, że pan to wykonuje Od razu znaczy ma pan stratę Jak pan ma jeden zabieg, to ma pan jedną stratę w wysokości X 10 zabiegów, 10 razy Ale wielu raz. Ale... ekspertów mówi, że pieniędzy po prostu jest za mało Że no, z tego co jest, nie da się wyczarować Z pustego no da się ty, wyczarować, nie naleje Lepiej zorganizować To jest odwieczne To jak to zrobić, o tym powiemy już w drugiej części naszej rozmowy Bo w tej pierwszej kończy Dobrze. nam się czas 27 po 8. Polskie Radio. Jedynka. Polecamy kolejną rozmowę dnia o 16.35 w programie pierwszym Polskiego Radio w Ekspresie Jedynki. Naszym gościem będzie Łukasz Osmalak. Polska 2050. Polski program pierwszej sygnał sygnały dnia dziś w sygnałach po godzinie szóstej mówiliśmy o targach pracy w wojsku, że jak się dobrze zakręcisz, Maciek Jastrzęczki przekonywał, że jak się dobrze zakręcisz, to możesz się ustawić w Kamaszach na przykład. Panowie tylko tak oglądają, czy do wojska się wybierają? E, jeszcze nie wiemy, gdzie się wybieramy, natomiast tak naprawdę z każdego pojazdu na każdy kolejny jest coraz ciekawiej, także myślę, że trochę tutaj spędzimy czas. Jedna rzecz by mnie przekonała do tego, żeby pójść do wojska jako żołnierz zawodowy, a mianowicie, yy, tak jak w ogłoszeniach innych pracodawców, którzy oferują jako atrakcję samochód służbowy, to jeżeli ja bym dostał rosomaka, to naprawdę zostałbym żołnierzem zawodowym. Dlaczego? Ponieważ rosomakiem zdecydowanie łatwiej jest robić sobotnie zakupy na wszelkiego rodzaju, bazarach czy ryneczkach. Wie pan, bo w naszym studiu pojawił się redaktor Balasz, strasznie dużo pali taki rosomak. A no, ja bym nie mógł się w nim zmieścić prawdopodobnie. Tak jak dwa metry upchnąć, ciężko. Ja nie wiem ile mam. pan Piotr ze Szczecina, bo to on dzwonił, ale sprawdziłem. 60 litrów na stopali. pali ała, rosomak. No. Wlewa się tam olej napędowy. Bak mieści jakieś 300 litrów. To gdyby się tak chciało zatankować do pełna, te to, to ostatnie ceny. Ale wierzę panu Piotrowi, ile wolnego miejsca na parkingu w koło. Nikt nie porysuje Tak. Taki rosomak to potrafi osiągać prędkość do 100 km na drodze i 10 km w wodzie. 831. Śród aktualności Piotr Balasz. Spotkanie szefa z wiceszefem w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, który ściągnął do swojego stowarzyszenia blisko 40 działaczy PiSu. To nie podoba się prezesowi partii i rodzi pytania o rozłam. Absolutnie nie będzie żadnego podziału w pis e, Wszystkie ręce na pokład. Przekonywał goście radiowej jedynki Arkadiusz Mularczyk z PiS. Szansa na nowe rozdanie dla Mateusza Morawieckiego ocenił też w radiowej jedynce Ryszard Petrus z klubu Centrum. Jego zdaniem były premier musiałby najpierw zerwać z PiS pierwsze musi żałować za grzechy Ja nie widzę tam na razie takiej autorefleksji A potem musi zadośćuczynić Musi pokazać, że działa inaczej Ugrupowanie postępowa Bułgaria Byłego prezydenta, prorosyjskiego Rumena Radewa Zdobędzie w parlamencie większość do samodzielnego rządzenia Tak wynika z badań Exitpol Ostatni raz w Bułgarii jedna partia miała Samodzielną większość prawie 30 lat temu Będą pytania o warunki mieszkaniowe Zdrowie, pracę, sytuację finansową Główny urząd statystyczny zaczyna dziś Badanie warunków życia Polaków Celem badania jest poznanie jakości życia społeczeństwa i porównanie jej z innymi krajami Unii Europejskiej. Ankiety będą prowadzone osobiście, telefonicznie lub przez internet do końca czerwca. Amerykańskie muzeum kupiło na aukcji w Wielkiej Brytanii kamizelkę ratunkową pasażerki ocalałej z katastrofy Titanica. To jedyna taka pamiątka, która trafiła na otwarty rynek. Muzeum zapłaciło za nią ponad 900 tysięcy dolarów.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 Pogoda. Tak wracając jeszcze do tego Rosomaka, naszego, nasz wydawca Artur przypomniał mi, jest jakaś analogia jednak z powieścią, no z serią powieści Zbigniewa Nienackiego, czyli Pan Samochodzik tam też była taka, Pan, pan czytał? Pan Samochodzik to, o, to po, po, poradnik dla warsztatów mechanicznych? Nie, to polecam Panu, ale jak Pan, pan nie czyta, proszę Pana, Pan Tomasz. Pan Tomasz, muzalnik wynalazca, on skonstruował taką amfibię, bo ona jeździła i pływała. Miał wujka, Stefana Gromiło, i tenże wujek, z... jakiś Włoch, chyba gdzieś w okolicach zakopanego miał wypadek, i to był model nieistniejący Ferrari 410 Super America. Z takich niezwykłych pojazdów i to nadających mm -hmm. się do wodowania, to pamiętam tylko wannolot. Tytus Aromka i Atomka. Tak, też był taki. Ten potrafił jeszcze latać, nie? Tak. tak. Piotr Balasz, dzięki Wilkiej do usłyszenia za 26 minut w aktualnościach. Szanowni Państwo, mozak Piotr mówił już o tym, że synoptycy zaktualizowali całe szczęście prognozy na najbliższe godziny, bo wczorajsze były mocno niepokojące, te alerty wysłane do mieszkańców trzech województw na zachodzie, to była Wielkopolska, Lubuskie i Dolnośląskie. No, teraz synoptycy przewidują intensywne opady, ale stopień ostrzeżeń zmalał do pierwszego. I taki komunikat z MGW otrzymali mieszkańcy m.in. Dolnego Śląska, co potwierdzał na naszej antenie Dolnośląski reporter Polskiego Radia Kuba taber.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 Ze słońcem tylko na północy i północnym wschodzie. Na termometrach maksymalnie 14 stopni, tyle zobaczymy w centrum, 10 na północy, 7 na południowym zachodzie. Na program zaprosił jego sponsor ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Reklama.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Sygnał dnia w radiowej jedynce za 24 minuty, godzina 9, czas na poranny trening szarych komórek. No, dzisiejszy będzie bezpośrednim napiązaniem do święta, 20 kwietnia, czyli Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Zatem proszę Katarzyna z Zaszyby o okolicznościowy dźwięk. To będzie fragment komedii Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Widzimy, słowa nie można zrozumieć. Wariacki kraj, język idiotyczny. Na przykład. U nich ja to jest mła. Ale ja, dla niego, to nie jestem mła, tylko wół. Ale on dla siebie jest mła. Ale dla mnie, on, to jest lui. Bądź tu mądry, kto jest to? Żaby jedzą. Ty, szymek, jak jest żaba po ich niemu? Drenuj. O, sam pan słyszy, drenuj. Dzień dobry dla szanownych panów. A Sam pan słyszy, drenuj. I za chwilę poznamy w tej scenie nieoficjalne cele wizyty dyrektora Krzakowskiego we Francji. Wiem, że niektórzy ten film znają na pamięć, to dla nich pewnie będzie pestka. Zatem pytanie brzmi, w jakim celu dyrektor Paul Pimu, Tadeusz Krzakowski wraz z pracownikami ambasady polskiej w Paryżu, w jakim celu pojawili się u obywatela Newtona. Podpowiem, że dyrektor Krzakowski chciał ubić jakiś interes. Pytanie jaki? 22 139 22 02. A już za chwilę polityka w skrócie Jacka Czarneckiego. Możesz mieć co chcesz Odgonisz tak, że brak ci tchu Gdy Wszystko nagle traci sens Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze I ja to znam Wciąż może być dobrze Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 18 minut dziewiąta. Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego. Jacek Czarnecki w studiu. Dzień, Dzień dobry. dobry. No i sporo tych pytań na początku tygodnia. Jedno z nich brzmi, czy koalicja rządowa jest budowana na przemoc? No tak chyba sądzi pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i chodzi chyba o premiera, bo pani minister napisała o tej przemocy po spotkaniu z Donaldem Tuskiem i po tym, jak ujawnił on, że na koniec tego spotkania powiedział jej, że albo jej się w koalicji, albo jest się w koalicji, albo poza nią. I pani minister napisała tak Język ultimatum to łamanie umowy. Koalicja budowana na przemocy to droga do katastrofy. A wszystko dotyczy głosowania sprawie wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Heninklowskiej, zwanych, zwanej przez niektórych klęską. Pani minister kiedyś była partyjną koleżanką minister Pełczyńskiej Nałęcz. Dziś już tą koleżanką nie jest, dzisiaj już ma oddzielny klub. Dymisji pani minister chce PiS i Konfederacja, a Polska 2050 chciała chyba coś tutaj ugrać w, przy tym wecie. Pełczyńska Nałęcz chyba nie do końca zrozumiała zasady polityki, bo wotum nieufności yy, po prostu się nie gra. Wszyscy głosują tak jak trzeba, czyli popierają swojego ministra, albo wszyscy głosują yy, przeciwko, jeśli to oni składali to wotum nieufności. Yy, czy to może zakończyć się rozłamem koalicji? No To zależy, ilu posłów Polski 2050 zagłosuje przeciwko minister klimatu. Głosowanie będzie być może, no najpóźniej może być, 30 kwietnia. Dodajmy, że Polska 2050 ma 15 posłów i to oni dają bez bezpieczną większość koalicji rządzącej, przy czym Polska 2050 w sondażach poparcia ma zaledwie 0,7% poparcia i zerowe szanse na samodzielne wejście do Sejmu w 2027 roku. A propos w sondaży gościliśmy w rozmowie dnia Ryszarda Petru z klubu Centrum, Centrum który to... Który się wyrodził, że tak powiem, z Polski 2050. Czy ten klub już jest w sondażach, się pojawia? No nie, bo właśnie, to jest tylko klub, Aha. to jeszcze nie jest partia polityczna, mhm. ale jakby się pojawił, to też by miał niewielkie szanse na to, żeby mieć więcej niż, nie wiem, 2% może poparcia a skoro już mówimy o sondażach, to ja jeszcze powiem że o efekcie Czarnka, bo jest ten efekt Czarnka widoczny, ale nie zupełnie tak, jak tego PiS oczekiwał. Miał być wzrost. Właśnie, przypomnijmy naszym słuchaczom, miało być zaprezentowanie przemysłowa Czarnka na kandydata, na kandydata na premiera PiS w 1927 roku. Miało przynieść albo wzrost notowań PiSu, albo przynajmniej powstrzymać spadek. Tymczasem, jak pokazuje ostatni sondaż Cebosu, PIS ma w tej chwili zaledwie 18,2% poparcia. To spadek o prawie 3 punkty procentowe w porównaniu z badaniem przeprowadzonym zaraz po ogłoszeniu faktu, że Czarnek ma być premierem. Ale spadek notowań to nie tylko niechęć wyborców do Czarnka, ale też inny efekt, efekt ostatnich awantur w pis -ie. Mówiliśmy w piątek o stowarzyszeniu, które założył Mateusz Morawiecki i 34 posłów PIS-u również w piątek. Prezes Kaczyński ogłosił, że Morawiecki poprzez stowarzyszenie chce zbudować swoją partię, że jest pasożytem w PiS i że członkowie tego stowarzyszenia nie znajdą się na listach wyborczych PiSu w roku 2027, według mnie to jest taka próba sił. Kto pierwszym rógnie? Na razie nikt ze stowarzyszenia się nie wypisuje, ale zobaczymy przed wyborami, ile szabel zostanie przy Morawieckim, a ilu polityków się przestraszy i wróci do prezesa. Dzisiaj ma się odbyć spotkanie Kaczyński-Morawiecki, Zobaczymy co ono przyniesie, raczej dziś prezes nikogo z partii nie wyrzuci. Jedynka. Polskie Radio. No jeszcze przypomnijmy, że w Gdańsku szczyt w Gdańsku szczyt polsko-francuski premier Tusk będzie się spotykał z prezydentem Macronem. I zarówno o jednym, jak i o spotkaniu byłego premiera Morawieckiego z byłym premierem Jarosławem Kaczyńskim będziemy mówić na antenie radiowej Jedynki, podobnie jak i o tym szczycie w Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Tak jest. Merci z boku. Dirja.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 Wszystko jak w twoim na sam to nie udało się i nic nie przychodzi mi do głowy więc mówię leć. Program pierwszy i sygnały dnia i zespół WW, nowy utwór zatytułowany Ulatam. Nie uleciał, ale poleciał dyrektor Krzakowski, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Poleciał do Francji tam razem z pracownikami ambasady polskiej w Paryżu. Piękne to było. <grych> tak Wybrali się do obywatela Newtona. Tam był taki nieoficjalny cel tej wizyty. No, chcieli... Kalkulatorki. No już pan zdradził. Chciał kupić kalkulatory, ale ostatecznie wzięli te lżejsze. W filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Dyrektor Tadeusz Krzakowski pojawił się u obywatela Newtona w celu zakupu i sprowadzenia do Polski kalkulatorów. Panie redaktorze, dyrektor Polpimu pojechał kupić komputerki. To ile tych komputerków? Pięćdziesiąt. Dzień dobry dla szanownych panów. To ile te komputerki? A po ile? Pan mówisz ile? Ja mówię po ile. No... 50. To po 50. To 40. A, to po 60. Daj pan spokój, panie Newton. Człowiek z kraju. Już dobrze, niech będzie moja strata. To które dać? Te lżejsze, panie Newton, te lżejsze. I tam jeszcze sznycel oczekiwał. No właśnie, chciałem powiedzieć, że powinieneś <głos> zrobić konkurs o to, co oczekiwało na tak. talerzu obiadowym. I ona tam do niego wołała, ale on może poczekać na sznycel. A to taka ciekawostka. Ta ona to był właśnie Stanisław Bareja. To był Bareja? Tak. Rzuć sobie okiem, zobacz. W peryce to, Stanisław Barejata. To tak jak mama y, pana Stanisława Barei występuje w paru filmach, mm -hmm. na przykład Czerwony kapelusz, który jest zawsze podejrzany, to, tak, to tak, inny film. I ona tam idzie mm -hmm. ulicą i, i jedzie ten radiowóz, i się cofają tam nagle i wsadzają ją do radiowozu. Tak, to, to by... była niedziela, ona szła do kościoła. Ale to były piękne no. filmy. Tak. To już nie wróci. Ale ja by tego nie wymyślił. Mm. Cztery pory roku Roman Jarek. Dzień dobry Roman. Dzień dobry będzie o spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mm. i o tym, co oni mogą, a czego nie mogą. Czyli na przykład jak ci przysyłają podwyżkę, to czy oni mm. tak mogą? Bo oni piszą, że ze względu na wzrost opłat eksploatacyjnego 5%, jeżeli chodzi o wodę, o 4%, jeżeli chodzi o ciepłe ogrzewanie, tam coś, tam coś, tam to podnosimy o tyle. A Ale zobacz, to oni sami z siebie mogą podnieść, czy ja muszę najpierw podnieść rękę? No właśnie to jest między innymi pytanie do naszego eksperta Aha. i ekspert będzie odpowiadał na państwa pytania. Myślę, Myślę, że sprawa jest... To inaczej. Wiesz, jak się odpowiadają w takiej sytuacji? To zależy. Brawo, brawo. Nadaje się pan do tej pracy. Do usłyszenia. Polskie Radio. Jedynka. I, I co? Ja nie wiem, o co chodzi. Raz w włącza, raz nie włącza. One się tam rozproszyły w tej reżyserce. Bo... Bo? Bo Artur jest...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 czy Tobie ja zawsze śmieję się. Pierwszy Polskiego Radio.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 Radio kierowców. Patryk Bedliński. Zapraszam. Autostrada A2 w kierunku Poznania może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Nad ranem doszło tam do tragicznego wypadku. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Na ciężarowy zestaw, w którym było wymieniane koło, najechała druga ciężarówka. Na skutek uderzenia, jedna z osób będących na zewnątrz została przygnieciona do barier. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora. Wypadek wydarzył się między węzłami Emilia i Wartkowice. I dla jadących w kierunku Poznania, a dwójką policja wyznaczyła, Objazdy. Z węzła Emilia trzeba kierować się drogą 91 do Łęczycy, a z Łęczycy do węzła Wartkowice i w tym przypadku jedziemy drogą wojewódzką 703. Problemy także na S7 między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Chważno. Na szóstym kilometrze tej ekspresówki zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale są utrudnienia. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku Rumi. Problemy także na trasie numer 19 w województwie lubelskim, między Lubartowem a Lublinem w Wandzinie. To kilometr 292. Tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe i przejeżdżamy tylko jednym pasem na zmianę. Drogowe problemy również na drodze krajowej 56 Koronowo-Kotomierz. Tutaj na jedenastym kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch osobówek w wyniku czego ranna została jedna osoba. Przejedziemy, ale poruszamy się tylko jednym pasem na zmianę. Dużo korków o tej porze, między innymi odczujemy to na A4 w okolicach Krakowa, kierując się do Katowic, od okolic Łagiewnik do okolic Tyńca, a w Śląskiem tłoczno przy węźle Brzęczkowice, czyli przy połączeniu z S1. Sama trasa S1 korkuje się między Dąbrową Górniczą a Mysłowicami w kierunku południowym i korek napotkamy na S86 na trasie Sosnowiec-Katowice.